Ja jasno i klarownie określa elementy jednienia Boga. Po pierwsze, to jest, grec, to jest hebrajskie słowo halal, czyli szalony taniec. Od tego wywodzi się słowo hallelujah. My tak krzyczymy hallelujah. Ja mówię, wiesz, co krzyczysz? Tak, krzyczy. W szalony sposób tańczy dla jachwę. Amen. Ludzie tak krzyczą. Hallelujah. <śmiennie śmiennie śmiennie śmiennie> <śmiennie> w szalony sposób tańczy dla jachwę. Hallelujah. <śmiennie> ja mówię, jaki taniec uprawiasz? Bez ruchu <śmiennie> Bezruchodans, <śmutation> taki styl ma. Haleluja! I głośniej krzyczy, tym sztywniej stoi. Rozumiesz? Jak przyjmuję uwolnienie, to zaczyna wierzch. Haleluja! Bierze się od słowa halal. Szalony taniec. Idziemy dalej za tym słowem halal. Halal to były tańce dzieci na rynkach. To były szalone imprezy różnego rodzaju, szaleństwa, korowody, fikanie fikołków, halal, w ten sposób wywyższasz Boga, określasz Jego wielkość, jak robisz jeden wielki cyrk, cyrk i teraz Odzywają się demony kompleksów różnych ludzi, którzy również mnie słuchają tam za ekranami swoich komputerów. Jeżeli masz problem z tym, to jesteś do uwolnienia. Do uwolnienia. Bo to są kompleksy, a kompleksy są natury demonicznej, bo one czczą nasze słabości. Pamiętaj, co rozważasz, co pielęgnujesz, to czcisz, jest to Twoim Bogiem. Jeżeli nie będziesz umiał zrobić siebie pajaca, podczas uwielbienia Boga, to nie pójdziesz dalej. Będziesz w stanie coś zrobić w Królestwie Pańskim, ale nie aż tak dużo. Jeżeli nie będziesz w stanie złamać swojego ciała i duszy podczas halal, to ja Cię nie bardzo widzę na ulicy, kiedy będą na Ciebie pluć. Rozumiesz? Nie bardzo Cię widzę w tym. Drugie słowo hebrajskie, to da Czyli podniesienie rąk, ja mówię do ludzi: podnieście ręce. To jest, to jest niesamowite. Mówię do ludzi: podnieście swoje ręce. A ludzie nie słyszą. Prawda? Mówię: ręce podnieś. Czasami to podchodzę do ludzi: mówię: podnieś ręce. Mówię: masz, pro, masz problem z parkiem? Trzeba uzdrowić. Podniesienie rąk to nie jest emocjonalny akt. Przyjaciele, my w ogóle tu nie mówimy o emocjonalnych aktach. Podniesienie rąk to jest hebrajskie słowo TODA określające poddanie się Bogu. Nie asekuruje się, tylko otwieram się. Rozumiesz? To da! Tak Bóg określał te rzeczy. Kolejne słowo, jada. Hebrajskie słowo jada. Podniesienie głosu. Ludzie mówią, czego się drzesz? Ja mówię, Bo napisali jada. Od tego chyba jest słowo jadaczka po polsku. Czego drzesz jadaczkę rolniki Bo jada. Przeczytałem a pismo musi być wypełnione. To się tle. Bo jest napisane ja ta drzej się. Rozumiesz? Podnoś głos do Pana. Podnoś głos. Jezus uczy swoich uczniów modlić się. A wy, kiedy będziecie się modlić, mówcie. Mówcie. A religia mówi milczcie. Albo szebrajcie. Nie mowa? Nie mowa? Podnieś głos! Dlaczego nie podnosisz głosu? Magister, inżynier, szatan mówi do ciebie: Nie podnoś głosu, bo będziesz zauważony, a ty musisz być taki cichy. Przed Bogiem nie masz być cichy. Przed Bogiem masz być tak, jak powiada Pismo. Ja da. Święty Paweł mówi: Jeżeli jesteśmy wśród Was, jeżeli jesteśmy wśród Was, Wam usługujemy, robimy to. Z, z, ze spokojem umysłu. Robimy to w porządku umysłowym. Ale jeżeli z przed Panem popadamy w szaleństwo. Co zrobił Dawid? Koszulę porwał. Człowieku. Królem był zaznaczam. Już królem był. Koszulę porwał i na gołą klatę. Człowieku on yy, jak przecinak poszedł przed Arką Przymierza. Żona jego, żona. Michała, Porządna niewiasta. religijna, porządna, Mówi on Wchodzi do domu, rozumiesz? Wiesz? pod na kołą klatę wpada. Ja mówię, Dawid, to jest mega historia. W ogóle na kołą klatę do pałacu, rozumiesz? On, no, pięknie król postąpił. No, pięknie. Wszyscy, to masz, wszystkie służebne się patrzyły. Dawid spojrzał, na no, Boga tańczyłem. Rozumiesz, że to widzisz? Przypominam, przypominam na marginesie. Skutek wzgardy, którą uwolniła Michał, jaki? Bezpłodność przestała móc mieć dzieci. Czym jest wzgarda wobec uwielbienia Pańskiego? Czy, czym się płaci? Bezpłodnością duchową. Bezpłodność duchowa. Co się drzesz? Ja mówię, nie pytaj mnie co się dre, bo będziesz bezpłodny duchowo. Się nie interesuje w ogóle. A bo mnie kocha i bierz, mówię, jestem dobrodziejstwem, które tutaj niosę ze sobą, tak, bo kto mnie przyjmuje Jezusa przyjmuje, albo w ogóle przestanie krytykować, bo ci to na złe wyjdzie tylko, na groma to. Chcesz ściągnąć namaszczenie Michal? Co siebie? Namaszczenie Michal, bezpłonne. Następne słowo, Tehila, Tehila, nowa pieśń, nowa pieśń, nowa, jaka? Nowa, nowa, nie stara, nie stara, nowa, nowa, ile jest ludzi? ile jest nowości. Ktoś mówi, ale ja tak nie umiem wymyślać. Mówię, to, to mam dla Ciebie taki pomysł. To mówi, e, adoptuj wszystkie mówię ładne piosenki ze świata i zmieniaj słowa. Mhm. Na co to się?! Dalej się módl, żebyś stworzył, a na razie zabieraj! Do brata Charlesa Fineja, który miał skuteczność ewangelizacyjną w największą od czasów Pawła, ponieważ po jego usługach do 40% ludzi zostawało w kościołach. Dzisiaj średnia jest od 3 do 8 procent. Charles Finney na jednym spotkaniu podszedł do niego taka pobożna niewiasta. Ponieważ Charles Finney e, podsłuchiwał śpiewki, które były takie pijackie przyśpiewki. Mało kto wie, że śpiewnik pielgrzyma to jest większość tych, to są te pijackie przyśpiewki. Tylko poprzerabiane teksty. Tak a propos. I on podsłuchiwał te pijackie śpiewki, bo on ewangelizował w tych pawach, w tych, tych i ona przerabiał słowa drogi taka niewiasta do niego podeszła mówi bracie, jestem pełna szacunku do tego, co głosisz, ale te piosenki, te melodie to są śpiewane przy alkoholu. To jest, mówi, niestosowne. Czarstwinek był bardzo pokornym człowiekiem, więc powiedział do niej, droga siostro, a gdzie jest napisane w piśmie, że to jedynie szatan ma prawo do najpiękniejszych melodii na świecie? To mądry człowiek był. Prawdnik. w Duchu Świętym. Mocna prawda? Przecież Jeżeli my nie zrozumiemy namaszczenia chila, to nasze uwielbienie będzie płytkie. Bierz ze świata melodię. Przerawiaj je i śpiewaj. Graj. Zabieraj to wszystko. To Bóg jest autorem muzyki. To Bóg jest autorem muzyki. Diabeł tylko ukradł coś. Ukradł. Poza tym twórz, wierz w tworzenie, improwizuj. Improwizuj. Improwizuj. Nie bój się co z tego wyjdzie. Nie, co z tego wyjdzie, tylko dokąd kogo zaprowadzisz, tak myśl? Albo dokąd siebie zaprowadzisz. Amen. Kiedyś tam w jakimś miejscu byliśmy i widziałem taki, taki, taką stagnację duchowi, nie wiedziałem, co, co robić. Mówię, Boże. Co mam teraz robić? Widziałem w ogóle w duchu, nie mogę się przebić. A po mówi, śpiewaj piosenkę, i powiedział mi Jaku. Zamyślę. myślę, okej, okay. zacząłem śpiewać. Wyrwij murą zęby krat, zerwij kajtany połapat, a mury runą, runą, runą, i pogrzebią stary świat. I było chyba jeszcze z pięć następnych zwrotek, których nie pamiętam. Bo tam je ułożyłem i tam je zapomniałem. ale nastąpił przełom w duchu, wyrwa w duchu. Przyszedł Bóg. I można było uwalniać słowo. Tehila. To jest namaszczenie. Namaszczenie. Do każdego z tych rzeczy przychodzi inny rodzaj namaszczenia. Inne namaszczenie halal. Inne inne, boda, inne jada, inne tychilab. Kolejna rzecz. zamar, czyli kran na instrumentach. Dokładnie są musi dotykanie instrumentów strunowych, tak się to mówi, dotykanie. Chodzi o co? Chodzi o to, żebyśmy grali. Jak? Jakkolwiek. Dołóż wszelkich starań, żeby to było najlepsze jakościowo, tak? Ale pamiętaj, graj, zacznij grać. Jak nie możesz grać, nie znasz czegoś, wiecie, zawsze można pukać rzeczami. Ja nawet potrafię. Można walić w będę. W beczkę można. Bóg mówi, kraj. Dlaczego? Bo Jemu to sprawia przyjemność. Wyobraź sobie, że Jemu sprawia przyjemność twojej krainy. Wyobraź sobie. Jakie to ważne jest dla Niego. On nie powiedział, on nie powiedział, kraj w sposób profesjonalny. On powiedział, dotykaj instrumentu, w ogóle weź je w rękę, weź. Jest taki człowiek. jakoś on się nazywa z Kościoła od tego pastora? Nie wiem, czy tam jeszcze dalej, jeszcze nie tam. Przypomnij mi, Dustin, Dustin Smith. Zapiszcie sobie. Dustin Smith i wejdźcie do internetu. Dustin Smith. Dustin jak przed do Kościoła Revival Church, to ten człowiek w ogóle nie umiał grać. I pastor tego Kościoła. A i był zawodowy, był rolnikiem, tak? O. I pastor tego kościoła, jak z nim porozmawiał, mówi do niego tak. A podczas usługi w jego kościele, a to też wielotysięczny kościół, mówi do niego, będziesz uwielbiał Boga. A mówi, ja. A on nie umiał nic. On nie wiedział w ogóle nic, do czego są czarne, do czego są białe, nic. Tylko poza tym za klawiszami kazał, odejść klawiszowcowi, pastor i mówi, siadaj, grami, Położę na niego ręce i mówi, graj". I teraz z tym poszedł. I zobaczcie, co się stało z Dustinem teraz. Dustin ma służbę uwielbienia, która jest na cały świat roznana. Dustin jak siada za klawisze teraz, jak przyjechał do Warszawy, jak słuchaliśmy, jak on gra. Jak otworzył usta i zaczął śpiewać, to szok. Rozumiesz? Wiesz, co Bóg mówi do ciebie? Ufaj mi dziecko moje ja cię w tym poprowadzę. Jeżeli w tobie się rodzi to, dotykaj instrumentów. Niech nie będzie czegoś takiego, a ja to tak, tak Nie! A w ogóle, jeżeli ty w ogóle już masz talent, w ogóle masz talent, to się powiem, a wiesz, że talenty są od Boga. Jak ty masz talent, to ty nie masz wytłumaczenia. To już w ogóle nie masz żadnego wytłumaczenia. Żadnego wytłumaczenia. Jak jakiś talent w ogóle masz. Przedostatnie słowo, barak, czyli klękanie i leżenie na twarzy. Namaszczenie barak. Wiele rzeczy nigdy nie przyjdzie, jeżeli nie nauczysz się klękać przed Bogiem i nauczysz się leżeć na twarzy przed Bogiem. One nie przyjdą te rzeczy. Kiedyś na jednej ewangelizacji ulicznej pamiętam jak odsuwaliśmy przełomu i tam był wtedy był dobry, było jeszcze kilka innych osób. Jak wie teraz klękajcie ręce do góry i łódźcie się. To nie na ulicy i modlili się i przy namaszczenie do przełomu. I ludzie zaczynali słuchać. My musimy się uczyć poruszać w duchu. My się nie poruszamy jakkolwiek. My nie walimy jakby w próżnię. Trafię, nie trafię, człowieku. Rynk ślepych. My walimy centralnie. Wiecie, jak ja trenowałem Kirkuszynkai, taki, taki styl walki, to ja wiedziałem, gdzie to jest Kirkusinkai? Tam się walczy bez rękawic. Tam się walczy. Ja się musiałem nauczyć różnych rzeczy. Wiecie na przykład, że tutaj jest najtwardsza część człowieka. Jak widzisz gościa, który waży od ciebie 20 kilo więcej, to musisz przez wiarę nadstawić mu głowę. Rozumiesz? Wtedy się opuszcza ręce. Rozumiesz? On myśli, że Ty wysiadasz, opuszczasz ręce i nadstawiasz głowę. Tylko musisz to zrobić precyzyjnie. On Cię trafia tutaj sobie łamie rękę. Tutaj się łamie rękę człowieka. W tym miejscu. Rozumiesz? Dlaczego? Bo tam musi być precyzja. Precyzja, jeśli ty w ogóle chcesz osiągnąć coś, to cię musi być precyzyjny. Ty nie musisz być doskonały. Ty nie musisz się opierać na doskonałościach różnych. Czy, czy martwić się niedoskonałościach, a musisz być precyzyjny. Musisz walić w punkt. Uderzać w punkt. Tego uczą. O który był twórcą Jukushinkai, taki mistrz. On w wieku 60 lat. Rozumiesz, potrafił dosiąść byka jadącego, biegnącego na niego. On stawał. I byk biegł na niego, on robił takie pokazy. On wskakiwał w biegu na byka, rozumiesz, i łamał mu rękami rogi. Byk dostawał krwotoku, padał na ziemię. Rozumiesz, on to robił, to robił o jama. Był bardzo pokornym człowiekiem. Kiedyś go zapytano, z kim by nie walczył. A, nie, co by się stało, gdyby ktoś go zaczepił na ulicy i chciał go pobić? On mówi, dałbym się pobić. Dałbym się pobić, bo on wiedział o swojej precyzji. To jest bardzo ważne, przyjaciele, dla nas. Klękanie i leżenie na twarzy. Barak. Nigdy pewnie rzeczy nie osiągniemy, jak precyzyjnie nie będziemy szli przed Boga. Rozumiesz? Musisz uczyć się tego słuchać. I ostatnia rzecz, szabak, czyli święty oczy. Przy namaszczeniu szabak, kiedy my podnosimy głos do Boga, nie, nie, nie uwielbiając Go, tylko uwalniając Bożą moc. Szabak powaliło mury Jerycha. Szabak. Szabak. Kiedyś w jednym kościele była sytuacja, że jednej rodziny z tego kościoła, takiej bogatej rodziny porwano córkę, małą dziewczynkę. Znaczy nie tak małą, ale małą. No, nie wiem, 8, 9, 10-letnie byli. I oni w kościele się modlili. Oni modlili się i w pewnym momencie lider grupy wstawienniczej, taka liderka mówi Słuchajcie, e, kończymy modlitwę w tej chwili. Wiem, że musimy uwolnić teraz szabak, tylko będziemy krzyczeć. I oni tylko krzyczeli już. I oni krzyczeli, krzyczeli, krzyczeli, krzyczeli, krzyczeli. Uwalniali Szabak. I ona potem opowiadała ta dziewczynka. Mówi, w pewnym momencie, bo ona jechała w czapce, miała zasłonięte oczy, w pewnym momencie samochód się zatrzymał i kazali mi natychmiast wysiąść z samochodu. Wysadzili ją na stacji CP -y. i pojechali dalej. Szabak! Od tego runęły mury Jerycha. Wiecie jakie były mury Jerycha? Mieszkania były w środkach. Dwa powozy mogły się minąć na murze. Czy jesteś pewien, że to jest musza, a nie Barak? Nie. Ja wiem. to jest? Okrzyk. To jest Boży okrzyk. My musimy zrozumieć, że tak wygląda uwielbienie. To jest uwielbienie. Uwielbienie Boga. Tam są te elementy. Pamiętajmy, że grupa uwielbienia. Prowadzi ludzi do dotknięcia Bożej obecności. Grupa uwielbienia nie jest po to, żeby dawać koncert i żeby załatwiać rzeczy za Kościół. Grupa uwielbienia nie jest po to, żeby ludzie patrzyli na nich. Rozumiecie? Ona jest tylko i wyłącznie jakby czpieniem włóczni, który prowadzi ludzi do tego, aby ludzie stawali się w Bożej obecności. Po to jest grupa uwielbienia. To jest grupa uwielbienia. Kościół jeżeli liczy na to, że Grupa Uwielbienia ściągnie Bożą Obecność, to są w wielkim błędzie. To Kościół ma ściągać Bożą Obecność. Grupa Uwielbienia ma prowadzić tych ludzi. To są ci Lewici, którzy niosą Arkę Przymierza. Kiedy oni przechodzili przez Jordan, to kto przechodził przez Jordan piersi? Kapłani, którzy nieśli e, Arkę Przymierza. Wtedy e, rozstąpił się Jordan. Tak? Ale cała ekipa musiała przyjść i rozwalić rycho. Czym? Szabak. Szabak, oni uwalili Jerycho. Kościół uwalił Jerycho. Grupa uwielbienia przetorowała drogę przez Jordan. Grupa uwielbienia jakby robi cud. Grupa uwielbienia jest od tego, żeby zrobić cud jakiś. Mamy cud zrobić. Nie zmiękczyć atmosferę, żeby się lepiej głosiło słowo. Ja w piekle mogę głosić słowo. Rozumiesz? To nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że to jest tak, jak powiada Pismo. Na, e, muzyka i teksty dostosowane są do piramidy wejścia w Bożą obecność, tempo, treści i tak dalej. Od tego też, też grupa ja o to musi dbać. Właśnie, dobranie tekstów, dobranie muzyki odpowiednio do standardu. Aby iść jak piramida do przodu, aby iść jak czpienie. Rozumiesz, aby się zaczynać od wielkiej, grubej podstawy, tak? A kończyć na szczycie. Na szczycie kończyć. Gdzie, wchodzi w, gdzie, gdzie, gdzie wchodzą w grę improwizacje, gdzie wchodzi w grę de Hilla, gdzie, gdzie jakby cały czas lider jest bardzo ważny w grupie Lider. Lider może być, może być zarówno tym, kto śpiewa, jak tym, kto gra, to jest nieważne, kim on, co on tam robi, jeżeli chodzi o jego działania, ale lider jakby kieruje tym i jest ściśle związany z pastorem. Lider uwielbienia i pastor muszą mieć duchową łączność, aby kościół był prowadzony w uwielbieniu, nawet jeżeli to jest kilka osób. Pastor musi mieć zrozumienie w ogóle uwielbienia. Pastor, który nie ma zrozumienia uwielbienia i w ogóle nie interesuje się uwielbieniem, to jest niebezpieczna rzecz. Pastorzy myślą, że grupa uwielbienia i e, mająca lidera uwielbienia robi wszystko. Nie, musi być łączny. Dlaczego? Dlatego, że to pasterz, on stoi zawsze wyżej. Na, w, pewnej, w pewnej duchowej rzeczywistości i on widzi dalej. Wiecie czym się różni w ogóle pasterz od owcy? Tym, że widzi dalej, niczym więcej. W ogóle nic więcej. I on widzi dalej, Owca widzi na tym poziomie, a pasterz jest wyższy i widzi na tym poziomie. I mówi o tam nie idziemy tam wilki, o tam nie idziemy tam woda. Pasterz rozpoznaje dalej. Pasterz, który mówi ta no uwielbimy, uwielbicie Cię Boga. Jak tam, jak tam się Boga uwielbiacie? Nie wiem, czy widzieliście, jak Maldonado ma jak on, wysz, on, on w ogóle, to jest człowiek, który steruje całe, całą grupą uwielbienia. Jak dyryga, mówię, to, to, to, to. jest cały czas łączność duchowa. My, my jak to może obecność przychodzi, ja Ci powiem przez technikę. Technika duchowa. To techniki duchowe. Że w pewnym momencie pewne osoby muszą e, przestać, a inne muszą zacząć że trzeba jedne podkręcić, a inne przyciszyć, a potem inne przyciszyć, a potem podkręcić. Rozumiesz o co chodzi? To musi być, jakby musi być łączność w tym. W pewnym momencie e, e, lider zaczyna widzieć, łącznie z, e, z pastorem, że teraz jest czas na ciszę. Silencio! I nie ma, że ktoś tam plumka. Nie ma, bo nie potrzeba, bo my to robimy dla Boga, my Jemu chcemy zrobić przyjemność. My nie patrzymy jak ludzie reagują, ludzie w kościołach, duszewnie funkcjonujący, jak się robi święta cisza, to jest szok, już woleli hałas, albo woleli człowieku, żeby coś się działo. Jak się nic nie dzieje, to do oblikacji wychodzi. Gdzie wychodzisz? Ja jak się nawróciłem, nie miałem taką bojaźń, że ja do pęcherza mówiłem swojego, żeby nie wyjść z nabożeństwa, bo się bałem, że nie, nie usłyszę jakiejś prawdy. Ludzie wychodzą pięć razy, sikasz o wieku, on przychodzi i... Yy, yy. Szpital psychiatryczny. To jest szpital psychiatryczny. Rozumiesz? To, to, to, to nie to. My tym nie, my tym nie ściągniemy Bożej obecności. My tym nie ruszymy tego kraju, nie w ten sposób. Nie sikanie podczas uwielbienia, ani, ani podczas głoszenia słowa. No proszę Cię. To To nie tak. Bo no to potem trzeba uwalniać od demonów urynistycznych, oni wychodzą, wchodzą, wchodzą, wychodzą, wychodzą, I tak mnie nie spotkał i przyjechał taki apostol z Nigerii i tam w tym kościele, wiesz, on zaczyna głosić, a oni tam wychodzą, a on tak wiesz, no pastor też był przyzwyczajony do tego, że ludzie wychodzą, a on mówi, a gdzie ty idziesz? I ktoś tam, "Ja". No ty gdzie idziesz? Słowo jest głoszone, siadaj tutaj! Mówi, ja mam parę tysięcy ludzi w kościele w Nigerii. Mówi, kiedy głoszone jest u nas słowo, to ludzie słuchają słowa, ludzie biorą udział w uwielbieniu, a nie ludzie idą do upikacji. To co mam robić? Mów do pęcherza. A następnym razem naucz się nie pić kawy, albo nie pić herbaty, albo nie, na, nie, nie, nie narobić sobie wiesz takiego brzucha.